Suwita Biały Łabędź, op. 54 Sibeliusa, z y, muzyki incydentalnej do uczty Baltazara. Grała orkiestra symfoniczna Radia Fińskiego, dyrygował Nicolas Kolon. Właśnie minęła godzina 22. Książka do słuchania. O tej porze kontynuujemy lekturę nurtu pierwszej książki z cyklu opowieści biograficzne Wacława Berenta, pisanego po odzyskaniu archiwów legionowych. Fragmenty w 1978 roku wybrała Maria Jęczmyk, a nagrał Zbigniew Zapasiewicz. Dziś fragmenty rozdziałów Rewolucja Zużyta i Żołnierka. Pod niespodzianym stylu natarciem cofnął się natychmiast nieprzyjaciel z pozycji pierwszej, lecz zaledwie przybyliśmy na pozycję, a cała armia austriacko-moskiewska uderzyła na nas. Pisze Dąbrowski o swym raptularzu. Przed chwilą jeszcze pierzchający czernią numidę kwites Suworowa wywinął się w nagle zagony nawrotu, ogłuszającym zaświstem przydając sobie impetu. Nie boj się, wpierw! Jeszcze się długie piki kozackie nie starły z bagnetem piechoty, gdy ów świst tysiącogębny odmieni się nad głowami Polaków w ten wrzask jeden i zawycie Praga, Praga. Z tym hasłem rzeźnym kazał wódz rosyjski atakować Polaków swym kozakom i jegrom przesławnym. O sławie wojennej gromko było wtedy w Petersburgu. Jej żywym ucieleśnieniem nie tylko dla Rosji, lecz i dla Europy był wtedy geniusz Suworowa. Jej zakrzykiem bojowym po gromianiu latyńskiego zachodu stać się miało ku wymowie dziejów przypomnienie nieszczęsnego przedmieścia Warszawy. Powtórzony na tych polach historycznych manewr punicki z odwiecza pozostał jedynie upustem kosookiej złośliwości wschodniego wodza nad tymi szkolarzami Latynów. Nie tak łatwo rozgromił niedawnych żołnierzy obywatela generała Bonaparty mimo rozkładu wśród ich dowódców obecnych. Nie zahukał oczywiście i legionów, wrzaskami kozactwa. Trzy doby trwał ten bój zażarty w nieustannym przepieraniu się między Trebią a Tidoną. Stopniała w nim Legia pierwsza do połowy niemal, jak niedawno Legia druga opodal Werony. Po owej bitwie trebijskiej rozeszły się szeroko wieści, że Dąbrowski poległ. On tymczasem zratował się jednak. W wirze bitwy trebijskiej poddaj się, usłyszy z nienacka po rusku. Rany wraz otrzymanej broczeniem i widokiem obskakującej go dziczy rozjątrzony, aż po tę ostateczną w czleku pasję ramienia i garści, sam w walce wręcz otworzył sobie drogę szablą w takiejże obieży kozackiej, jakiej uległ w kraju przed lat pięciu Kościuszko Boleściwy. W sam dzień Wielkanocy Odbył Suworow wjazd triumfalny do zdobytego Mediolanu. Wjeżdżał na koniu białym, sam biały, w jakowychś nankinach, nie sięgających mu do kolan gołych. Gdy strzymał się przed rozłożystym ogromem katedry, prawdziwie tu u nich białokamiennej, gdy miasto całe, jakby stucerkiewne, zagrało na jego zwycięstwo niemilknącą gamą dzwonów, Tchnieniem swoich szczyzny rozjaśniło mu się wejrzenie kose. Chrystus Was kres, uradował się ludziom, i jął rozdawać z konia pocałunki zwyczajem rosyjskim na co dzień. Wyłamując języki w ustach, przymilnie odpowiadali na te całunki Włosi, doraźnie pouczani. waistinu istinu Was kres". Od lokcia zwieszał mu się na rzemieniu najdosłowniej Knut. Gdy toż ramię, wyciągnięte tu wrotom katedry, rozśpiewanej w tej chwili jemu na Tedeum, błogosławiło zachodowi troistym znakiem krzyża wschodniego. Pod agonię rządów dyrektoriatu w Paryżu dogorywała rewolucja wielka właściwie tu, na pobojowiskach włoskich. Cofającą się z nadtrebi jej armię osłaniał tym razem Wariergardzie, Dąbrowski z szczątkami legionów. Walczących tu już nie w swojej sprawie Polskiej, lecz w obronie ostatnich resztek tego ducha, który obwieścił światu prawo człowieka i wolność narodów. Jako dowódca Dąbrowski zachowywał spokój niezachwiany, pełen najgłębszej wiary, że los wojny odmienić się w rychle musi. Wiedział i wyczuwał w polu jak kruszeją mimo wszystko siły zwycięzców oddalonych tak bardzo od swych podstaw działań. Gdy we Francji, która drgnęła wreszcie, tworzą się gwałtownie rezerwy nowe. Tą zimną krwią wojskową tchnie cały pamiętnik jego spisywany wączas właśnie. Wojna i żurnal działań. Tym się odgradzał od złości ludzkiej. Gdy nagle opadły mu ramiona, Natóż dwukrotnie przebił się szablą z zasadzek w tych polowaniach bitewnych i na jego osobę, by w niewolę Suworowa wpaść miała romansową, rzekłbyś, przygodą wojen starodawnych, córka jego? Więc jak tylu innych wtedy młodych i starych wybucha całym żalem, przed że jeśli nie przed Kościuszką. A w tej alteracji polszczyzna zawiklala mu się całkiem. Wystaw siebie, naczelnik, w postaci ojca, a niezawodnie dzielić będziesz los mej córki, względem której nie widzę sposobu wydobyć ją z Mediolanu, gdzie była, pozostawała na edukacji. Bardzo frasobliwie odczytywać musiał naczelnik te słowa, raz dla sprawy bolesnej, potem, że każą mu się wystawić w postaci ojca, a w końcu dzielić los cudzej córki. Lecz westchnienie końcowe tego listu Musiało kościuszkę chwycić za gardło Znosić tyle przykrości Trzeba być Polakiem na to Przykrości Tym słówkiem żałośliwie, łagodnym nazywa człowiek sam Dosłownie ociekający krwią w bojach nieustannych Uwnawał niedoli Jaki zwalił się nań wtedy właśnie Tej krzywdy wielkiej W wydzieraniu mu z rąk dzieła życia Kniaziewiczowi na dokończenie i chwałę rozpaczy nad losem córki i tych nieustannych hańbień jego imienia po gazetach. Na co sobie człowiek nie zasłużył. Tyle tylko. Pod tą łagodnością z przypadku niedolężnego wysłowienia się wrzala w nim jednak burza. Świadczy o niej choćby to raptowne, wojskowym trybem opanowanie siebie. Że go byś opiął się nagle w mundur, aż po ów kołnierz wysoki. Bo tak skomenderowawszy sobie na baczność, melduje dalej naczelnikowi jakże już innym szorstkim tonem. Słyszałem, że Neumann miał być aresztowany w Paryżu. Jeśli przyczyną tego miały być paszkwile na mnie rzucone, martwiłoby mnie to nieskończenie, gdyż w moim przekonaniu skutek obowiązków moich, aprobowana uczciwość, opinia ludzi poczciwych i zaufanie położone nadto odpowiadają na żółć i chytrość czerniących. Tak zameldował, salwując razem i dumę, i godność własną. Innego zdania był Kniaziewicz, który swym listem do ministra francuskiego sprawił to aresztowanie Neumana. Nam wstydu nie przynosi ścigać złych Polaków. Na ściganie zemstą kogokolwiek nie stać było wręcz Dąbrowskiego, jak i Kościuszkę. Po gwałtownym wybuchu oburzenia na oszczerców, na długim następnie udręczaniu się w myślach, Przemagało w nim zawsze w końcu rozżalenie. Nie tak dawno pisał do Wybickiego – albo przyjdzie ta chwila, kiedy wspólnie przypominać będziemy, że w ten czas nas najbardziej szykanowali, męczyli truli, kiedy my najwięcej ogólności służyli. Tymczasem od progu rozpaczy o los córki oderwie go wieść zgoła innej treści dotycząca nie spraw osobistych, ale rzeczy ogólności. Bonaparte powrócił z Egiptu. Geniusz jego poradzi wszystkim trudnościom, Zapiszę na gorąco w liście z dni onych. Nie za długo wieści druga. Zamach 18 Brumera i przewrót. Zakotłowało się wśród oficerów polskich. racz generale czuwać nad Legii zwiększeniem. Jedź co prędzej do Bertiera i Bonaparty. Na tak daleką podróż środków nie miał wtedy żadnych. Ja do stanu pierwiastkowego ubóstwa powróciłem. Bez konia, bez siodła, bez wszystkiego jestem. Uprzedzali ten szkopuł oficerowie w swym adresie gromadnym. Naśladując twój przykład dzielenia się z nami wszystkim, co posiadasz, ofiarujemy ci na koszta tej podróży jednomiesięczny żołd nasz. Niebawem kluc się będzie dyliżansem do Bertiera i Bonaparty, by znieść nędzę korpusu. Stawał się ostatnio już nazbyt człowiekiem rzemiosła wojennego, zatroskanym najbardziej wyżywieniem i zaopatrzeniem ludzi, aby mogli bić się na zajutrz. Degradował się mimo woli na francuskiego generała brygady, to znów dywizji, inaczej nie tytułowali go już dowódcy francuscy. Ledwie dowlókł się do Paryża w początkach miesiąca niwoza, gdy otrzymał pismo, którego tytulacja sama szarpnęła mu myśli na zgola inne szersze tory. Bonaparte, konsul Republiki do generała Dąbrowskiego, dowódcy wojsk polskich. Obywatelu generale, po powrocie do Europy dowiedziałem się z prawdziwym zadowoleniem o zachowaniu się Twoim i Twych walecznych Polaków we Włoszech w czasie ostatniej kampanii. Niepowodzenia zaćmiły na chwilę chwalę naszego oręża, lecz wszystko wskazuje, że zaświeci ona wkrótce nowym blaskiem. Powiedz generale Twym walecznym, że są nieustannie obecnymi w mojej myśli. Ze wszystkich działań Legionów we Włoszech te ostatnie jedynie były niedaremne i owocne w przyszłości. Wartość żołnierza polskiego, a co ważniejsza, możność ustokrotnienia tych szeregów, aż po całą armię bitną wryły się odtąd w myśl Napoleona. W polityk jego fluktacjach, a przenikaniu w nią z każdym zawieszeniem broni wpływu w Polsce wrogich, nie był wprawdzie ów żołnierz zawsze obecny w myślach tyleż pierwszego konsula co cesarza, nie bywał zwłaszcza podczas pertraktacji pokojowych, a przecie siłą wojen nieustannych narzucał się coraz bardziej nieodparcie myślom jego. Pozostawiając na wiek cały troskę o chwałę Dąbrowskiego, Jankielowi, Soplicowa, powieść polska aż po dobę naszą uwieczniała coraz to posępniej, bierną już pod koniec katastrofę Legii Mantuańskiej, czarną grozę San Domingo, wreszcie ponuro ekspedycję hiszpańską. Romantyczna fuga późniejszej szarży kawaleryjskiej Kozietulskiego i ponure laury Saragossy przysłoniły całkowicie bardziej bohaterskie, postokroć wytrwalsze boje od Apenin i Padu przez Alpy Liguryjskie, Nowi, Bosko, Genuę, aż po Niceje. Zmagania tak przeraźliwie krwawe i wyniszczające siły polskie, że aż racz czuwać giną już ostatni, ocknąć musieli oficerowie dowódcę swego z jego zapamiętałości bojowej. Ta klasyczna tym razem fuga nie znalazła żadnego oddźwięku w romantycznej z czasem legendzie o Legionach, mimo że te właśnie boje opisał najszczegółowiej Dąbrowski sam, nie przemilczając żadnego nazwiska, które uznakomiciło się na polach owych walk iście pour le bien de l'humanité en général. Ani jedno z tych imion nie utrwaliło się w tradycji polskiej Choćby na równi z owymi bohaterami Somosiery i Saragossy Jakże niesprawiedliwą jest fama Pisze Dąbrowski w onych właśnie czasach Dziwnie wróżebnie dla towarzyszy swoich Czarna chmura suworowska Przeszła tymczasem niespodzianie bokiem Aby spaść na Francję od Renu Przewaliła przez Alpy I rozwiala się żałośnie w Szwajcarii Dzięki uprzedniemu zwycięstwu Masseny nad Korsakowym i zawiściom austriacko-rosyjskim, Paweł odwołał wojsko swoje. Bicz Boży odniosło z powrotem w jego pielesze odwieczne. Tu szło jedynie o postaci Suworowa i Dąbrowskiego, a wnet i Kniaziewicza, wśród tych zmagań się pod agonię I republiki francuskiej i o ducha polskiego w owych czasach kipieli. Do lektury opowieści biograficznych Wacława Berenta, do nurtu w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza powrócimy już w poniedziałek. A teraz... Przed rozmowami po zmroku, które prowadzić będzie Jakub Kukla, a po dzisiejszej filiharmonii dwójki jeszcze ostatni akcent z programu dzisiejszego koncertu. Wracam do Beethovena. Oto druga część jego dziewiątej sonaty skrzypcowej Adur op. 47 w najlepszym z możliwych wykonań Gidon Kremer i Marta Archerich. Dante variazioni druga część dziewiątej sonaty skrzypcowej Adur, op. 47 Krojcerowskiej Ludwiga van Beethovena w wykonaniu Gidona Kremera i Marty Archerich. To była ostatnia już moja muzyczna propozycja tego wieczora. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Joanna Grodkowska.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 Program Drugi Polskiego Radia. Jakub Kukla. Dobry wieczór. Rozmowy Po zmroku Dzisiaj zapraszamy Państwa na spacer. Zapraszamy Państwa do miasta, które w swojej historii przeszło niezwykłą metamorfozę, bo z niewielkiej osady w dość krótkim czasie przeobraziło się w jeden z najważniejszych ośrodków na mapach przedwojennej Polski. Przed wybuchem II wojny światowej Łódź, bo o niej mowa, była jednym z największych miast II Rzeczypospolitej. Po zakończeniu II wojny światowej na krótki czas stała się kulturalnym Centrum Polski. Naszą przewodniczką po powojennej Łodzi będzie Małgorzata Czyńska, pisarka, autorka wielu książek biograficznych, choć nie tylko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak czuła się rodowita krakowianka pisząc o Łodzi? No trochę jak kosmitka, ale robiłam to naprawdę z wielkim zainteresowaniem i z własnej, nieprzymuszonej woli. Nikt pani nie kazał? Nie, nikt mi nie kazał, natomiast łódź mnie uwiodła w taki może trochę swój przewrotny sposób, bo kiedy już ponad dekadę temu pracowałam nad książką o Katarzynie Kobro, jeździłam wtedy często do Łodzi i, i zaczęłam to miasto poznawać i z czasem spacerować, bo najpierw to tak po prostu wsiadałam w taksówkę na Łodzi Kaliskiej, bo Fabryczna była wtedy w remoncie i jechałam do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, do MSN-u na Więckowskiego. A potem szybko właśnie znowu do taksówki i na dworzec, a z czasem zaczęłam spacerować, zaczęłam jeździć tramwajami, zaczęłam chodzić gdzieś dalej, a nie tylko na Piotrkowską. I łódź panią wchłonęła. Łódź mnie wchłonęła. Było to miasto tak niepodobne do mojego rodzinnego Krakowa i tak niepodobne do Warszawy, którą sobie wybrałam, że chciałam to miasto poznać lepiej. Pisz do mnie na Łódź to jest pani nowa książka, która w pewnym sensie jest portretem miasta w szczególnym momencie. To są pierwsze powojenne lata, kiedy do Łodzi przyjeżdżają twórcy, artyści, pisarze, ludzie teatru, żeby tam tworzyć, żeby tam działać. Co sprawiło, że chciała się pani właśnie na tych kilku latach skupić? Mhm. Pisząc o Katarzynie Kobro, weszłam w ten czas powojenny, w te kilka lat po wojnie, które akurat dla mojej bohaterki były czasem bardzo złym, niekorzystnym. Nie została zatrudniona w nowo powołanej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, ale o tym, że ta szkoła powstała, o tym, że Łódź wcześniej przed wojną w ogóle nie miała szkolnictwa wyższego, no dowiadywałam się na bieżąco. A ile jeszcze tych szkół artystycznych i nie tylko, bo trzeba wspomnieć choćby sam uniwersytet, powstało, to jest osobna historia, więc było to dla mnie miasto, które nagle tuż po wojnie zostało obdarowane tym szkolnictwem wyższym. Przyjechała tam kadra, fantastyczna kadra z uniwersytetów w Warszawie, we Lwowie, ludzie z Wilna, Rzeczywiście zwaliło się tam mnóstwo ludzi, twórców, którzy w pewnym momencie stworzyli rodzaj takiego trochę renesansowego miasta. Żyli w swojej bańce, owszem, ale dali temu miastu bardzo wiele. Porozmawiamy o paru etapach tego niezwykłego momentu łódzkiego, ale zacznijmy od wyzwolenia. To jest styczeń 1945 roku. Niemcy właściwie do ostatniej chwili, czy ludność niemiecka mm. mieszkająca w Łodzi do ostatniej chwili wierzy, że to się jednak nie stanie? No to, że koniec wojny nie nadejdzie? To, no bardzo długo ta wiara trwała, ta ewakuacja Łodzi została ogłoszona bardzo późno, a trzeba też powiedzieć, że Łódź, która od 1940 roku nazywała się Litzmannstadt, na cześć zresztą generała Litzmana, który się wsławił w czasie pierwszej wojny w bitwie w okolicach Brzezin, pod Łodzią, była miastem, gdzie tej ludności niemieckiej było bardzo wiele. Jej było już wiele przed wojną, a w czasie wojny, kiedy Niemcy próbowali tak zdepolonizować to miasto. I zgermanizować. I zgermanizować. To przyjechało bardzo wielu Niemców i z, ze Związku Radzieckiego i z tych krajów nadbałtyckich. No i właśnie po tym opuszczeniu miasta przez ludność niemiecką, po wkroczeniu wojsk wyzwolicielskich, armii Czerwonej. no nagle się okazało, że to miasto jest stosunkowo puste, a że w nowych granicach znalazło się też w takim centralnym punkcie kraju, więc leżało na takiej dobrej trasie komunikacyjnej, no to było to świetne miejsce, gdzie ludzie, dość bardzo wie, wielu warszawiaków po powstaniu, szukało swojego miejsca. Pierwszym takim miejscem też, gdzie pojechało wielu artystów był Kraków. No ale on już jak bardzo wiele ludzi wspomina, w pewnym momencie pękał w szwach, że tam już naprawdę nie można było szpilki wcisnąć, więc ludzie szukali. Wrocław był w gruzach, Warszawa w gruzach, więc ta łódź nagle jawiła się rzeczywiście jak ziemia obiecana. Tym bardziej, że los takich miast jak Wrocław, czy Gdańsk. No był jeszcze trochę nie taki był, niepewny, Tak, nie? tak, wcale nie był mm. pewny, więc y, Łódź wydawała się być idealnym adresem, chociaż to miasto nie miało dobrej renomy, prawda? No Pisało się miało fajne. Z, mieście i, złym. Miasto złe, miasto bez kultury, miasto nieprzyjazne dla artystów, miasto, gdzie sezon ogórkowy trwa okrągły rok, gdzie kultura się tworzy poza Łodzią, a nie w niej. Oczywiście, że Łódź miała swoich artystów, zresztą Część z nich też no, niestety została wymordowana przez Niemców. No ale dzisiaj, jak mówimy Łódź i myślimy o artystach, to myślimy przede wszystkim o Katarzynie Kobro i o Władysławie Strzemińskim. Jest jeszcze świetna artysta. Karol Schiller. Grupa łódzkich artystów naprawdę przed wojną starała się dużo zrobić i szczególnie, jeżeli chodzi o sztuki plastyczne, to ta Łódź jest jakaś taka osobna i świetna kolekcja właśnie zgromadzona przez artystów z grupy AR, przez Kobro, Strzemińskiego, przy Przybosia, Starzewskiego. To, co stało Tą podstawą do kolekcji, którą dzisiaj prezentuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej, no to, to była kolekcja bez precedensu w polskim muzealnictwie, w polskich zbiorach. Czyli właściwie to miasto bez kultury, jak chcieli to widzieć niektórzy publicyści czy mhm. złośliwcy nieprzepadający za łodzią, przez chwilę było miastem awangardy właściwie. Tak, jak najbardziej. I po wojnie to była też taka szansa dla, dla tej społeczności, żeby zrobić coś więcej. A tutaj jeszcze napłynęli ludzie i z Wilna, i z Lwowa, i, i przede wszystkim z Warszawy. No i zaczęła się dziać kultura. O tym jak oni patrzyli na Łódź, za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale zostając na moment w czasach międzywojnia, co się takiego stało, że w Łodzi nie powstała żadna wyższa uczelnia? No to nie pasowało władzy. Łódź się bardzo długo starała o szkolnictwo wyższe i cały czas była w tych swoich prośbach przez mocodawców po prostu pomijana. Bano się, że w mieście robotniczym, gdzie jednak jest wielu socjalistów, że ta czerwona młodzież po prostu będzie niebezpieczna. Bano się, że tłumy lewicującej młodzieży, jeśli dostaną uniwersytet, mogą doprowadzić do jakiegoś wybuchu? Do rewolucji, mhm. prawda? To lepiej było tutaj nie zachęcać do takich działań. Natomiast po II wojnie ten organizujący się bardzo szybko Uniwersytet Łódzki, no bardzo też szybko dostał takie miano Czerwonego Uniwersytetu. Nie do końca bezpodstawnie. No oczywiście. To też musimy dodać. Czy można powiedzieć, że to co wydarzyło się w pierwszych miesiącach powojennych, ta erupcja życia artystycznego, ale też intelektualnego, pod postacią choćby Uniwersytetu i innych wyższych uczelni, które zaczęto formować, to był wielki awans miasta? Ogromne. To było w ogóle działanie bez precedensu, coś co też się nigdy w historii Łodzi nie przytrafiło. I ten okres trwał bardzo krótko, bo pewnie zaraz też o tym powiemy. My mówimy o Łodzi jako o tymczasowej stolicy, bo to była tymczasowa stolica. No właśnie Warszawa w gruzach, ale też wiadomo było, że Warszawa będzie odbudowana. A Łódź po prostu była taką wygodną miejscówką, takim miastem poczekalnią, po prostu peronem, na, który, na którym wysiedli tutaj w przypadku tej opowieści w mojej książce Ludzie Kultury. Czyli od samego początku było jasne, że to jest na chwilę, to jest na moment, to może potrwać dwa, trzy, pięć lat, ale Warszawa wzywa. Oczywiście, bardzo wielu tych bohaterów mojej książki, o których wspominam, mówiło, pisało, że widząc zrujnowaną Warszawę, no ludziom się wydawało to niemożliwe, kiedy ta Warszawa powstanie z gruzów, po prostu leżała strzaskana jak garnek a do Łodzi się przyjeżdżało. Łódź poza tym, że no trochę ucierpiała częściowo infrastruktura została zniszczona, natomiast generalnie miasto stało, wydawałoby się z perspektywy warszawiaka, no nienaruszone, naprawdę. Wiadomo, była bieda, szabrownicy powybijali okna sklepowe itd. ale większość tych moich bohaterów zaczynało swój przystanek łódzki w hotelu Grant w ulicy Piotrkowskiej. I te opowieści, jak to się wchodziło właśnie do wnętrz, gdzie działała elektryczność, gdzie były ciepłe kaloryfery. Szyby gdzie, w oknach. Szyby w oknach, gdzie, y, gdzie pokojówka słała tapczany i nalewała wody do wanny to oni się dopiero czuli kosmitami, naprawdę. Pisze pani, że nagle w Łodzi znalazła się i kadra uniwersytecka, i studenci. Zjechali się naukowcy, intelektualiści, ludzie kultury, otwierały się teatry, wydawnictwa, gazety, biblioteki. Tu wychodziły dzienniki, Rzeczpospolita, Głos Ludu, Ekspres Ilustrowany, Polska Zbrojna, Robotnik, Głos Robotniczy, Kurier Popularny, Czasopisma Humanistyczne, Łódź Teatralna, Teatr Lalek, Myśl Współczesna Wieś i najważniejsze Kuźnica, uznawana za za forpocztę marksizmu, za żelazną pałkę reżimu. Mhm. Już tych kilka zdań pokazuje, co nagle w tym mieście się wydarzyło praktycznie z dnia na dzień. Ale wstępem był Lublin, prawda? I to, co działo się Wstępem tam. był Lublin i właściwie z Lublina właśnie razem z Wojskiem Polskim, razem z Jerzym Borejszą, który tutaj jest bardzo ważną postacią, takim animatorem tego życia kulturalnego, człowiekiem, który wprowadzał w życie zasadę, że ci artyści, twórcy, przede wszystkim pisarze, są potrzebni. Oni byli potrzebni nowej władzy, nowa władza potrzebowała tuby, ale z kolei ci twórcy potrzebowali tworzyć. Ten głód słowa pisanego, koncertów muzycznych, spektakli teatralnych był ogromny. Twórcy, którzy przez kilka wo wojennych lat milczeli, nagle dostali możliwość pracy, nagle dostali te miejsca, do których mogli pisać i dostali godziwe warunki do pracy. Osoba Jerzego Borejszy jest kluczowa. On po prostu miał jakiś niesamowity talent, umiejętność przyciągania ludzi też z takich różnych frakcji politycznych. To było na zasadzie dobrze, dobrze, potem będziemy rozmawiać o polityce, a teraz tutaj proszę, najpierw jest ciężarówka, na najpierw się najedz, tutaj dostajesz pieniądze, tutaj dostajesz, dostajesz mieszkanie. Ten właśnie też Głód mieszkaniowy, która Łódź przynajmniej na początku była w stanie zaspokoić, też był ogromnym atutem, żeby przyjechać, żeby tam tworzyć, więc ci twórcy jechali, rozglądali się, dostawali te wygodne mieszkania i ściągali znajomych, przyjaciół, rodziny. Miasto bardzo szybko się wypełniło. Do tego stopnia, że po paru miesiącach już był kłopot ze znalezieniem y, mieszkania, o czym wielu artystów też się przekonało, tych którzy się zagapili. Tak, tak, było takie powiedzonko, które krążyło wśród przyjezdnych, kto późno do Łodzi sam sobie szkodzi. <grym> w pierwszym numerze szpilek, które wyszły bodajże 1 marca 45 roku, Został wydrukowany rysunek Eryka Lipińskiego, zatytułowany Ziemia obiecana. Świetny, satyryczny rysunek, który właśnie pokazuje tych ludzi ciągnących wózki, wózeczki, szafy i pchających się do Łodzi. Wracając do Jerzego Borejszy, Maria Dąbrowska pisała o nim tak. Borejsza jest niewątpliwie najlepszym strategiem i dyplomatą swego obozu na gruncie stosunków z intelektualistami. To zapis z dziennika z 20 lutego 1948 roku. Działa ostrożnie, precyzyjnie i sprawnie operuje taktyką liberalizmu kulturalnego popartego dobrudusznym i powiedziałabym dobrotliwym stosunkiem do ludzi, przechodzącym z bliższymi wjawialną, a nawet ordynarną rubaszność. Jest nadto pomysłowy, rzeczowy, konkretny, świetny organizator. Stworzył olbrzymią maszynę wydawniczo-prasowo-księgarsko-czytelniczą z rozmachem niemal amerykańskim. Ale intencją tej całej działalności jest wyraźne, stopniowe i powolne sowietyzowanie i rusyfikowanie kultury polskiej. Po raz pierwszy to w dziejach ludzie mający się za Polaków rusyfikują Polskę. No to jest bardzo trafne spostrzeżenie Dąbrowskiej, bo my tu trochę tak opowiadamy o tym bumie łódzkim, jak to właśnie, to było takie świetne, prawda, te mieszkania, to miasto niezburzone, tutaj właśnie możliwość yy, tworzenia. Natomiast oczywiście, że to wszystko miało drugie dno i miało, ce, i miało cel. Natomiast bardzo wielu artystów się na to złapało, a nawet yy, ci, którzy byli ostrożni czy, yy, czy krytyczni, też w pewnym momencie znaleźli się na garnuszku w czytelniku. Czy rację miała Dąbrowska stwierdzając, że Borejsza stworzył swego rodzaju imperium wydawnicze? On stworzył imperium wydawnicze. Czytelnik to nie były tylko wydawnictwa książkowe, to nie były tylko redakcje czasopism i wydawnictwa prasowe. To była szeroko zakrojona działalność, no wręcz imponująca, naprawdę. To była próba masowej edukacji Polaków, próba promocji czytelnictwa. On organizował no, przeróżne jakieś spotkania, poranki, wieczornice, zatrudniał aktorów którzy odgrywali, i muzykantów, którzy odgrywali całe inscenizacje, żeby zainteresować ludzi. Tekstem. Czytelnik miał na swoim stanie i środki transportu, które woziły autorów na spotkania autorskie i obwoźne czytelnie i, i no po prostu starał się trafić z książką, z czasopismem, no ze słowem pisanym pod strzechy. Literatura była z punktu widzenia nowych władz odcinkiem bardzo istotnym. Ale... I Borejsza to rozumiał. I Borejsza to rozumiał, świetnie to wykorzystywał. Naprawdę potrafił, no właśnie tak jak już tutaj zostało wspomniane, przyciągać ludzi z prawa, z lewa, zewsząd. Radził sobie w tym bardzo dobrze. I też to czasopiśmiennictwo, które proponował, było też takie zakrojone, żeby jednak każdego zadowolić. Mhm. Ale też w Łodzi rozkwitały inne dziedziny sztuki, choćby muzyka. Kazimierz Wiłko-Mirski jedzie do Łodzi z zadaniem stworzenia konserwatorium muzycznego. Nie ma chyba wtedy nawet wiolonczeli. Nie ma. Ta wiolonczela, którą pozyskał w czasie lat okupacji, przepadła w Powstaniu Warszawskim. I tak to się zaczęło, że ci ludzie tworzący polską kulturę tuż po wojnie, Jechali tam zupełnie bez niczego, naprawdę. Wystarczy wspomnieć, jak wyglądali muzycy dający pierwsze koncerty w powojennej Łodzi. Tutaj w książce są takie opisy, jakieś po prostu postrzępione, obdarte ubrania, często w jakieś od sasa do lasa skompletowane części umundurowania i tak przez długi czas no przede wszystkim warszawiacy wyglądali. Natomiast mnie porywa w tej opowieści o tych pierwszych latach w Łodzi entuzjazm twórców. Ogromny entuzjazm. Wydaje mi się chwilami, że oni po prostu budują wszystko no, na korzeniu, naprawdę. I to się udało. Jest taka bardzo poruszająca scena w pani książce, kiedy opisuje pani jedno z przedstawień teatralnych, pierwszych przedstawień no. teatralnych, gdzie aktorzy występują w prywatnych ubraniach, poszarpanych innych nie mają, a garderoby są puste. I, i występują i wzbudzają ogromne emocje u publiczności. No, publiczność ma łzy, w woczach, oczywiście. Tak, tak, to jest y, niesamowicie też ważne w tej opowieści właśnie, że, że ta potrzeba tworzenia, potrzeba występu, potrzeba, potrzeba dania y, ludziom spektaklu jest no, ważniejsza od tego, że no, nie ma co marzyć w 1945 roku o przedwojennych smokingach, frakach i, i innych częściach rewiowego teatru, prawda? Z punktu widzenia władz, Łódź pewnie jest bardzo dogodnym rozwiązaniem, bo nie jest mm -hmm. tak zmanierowana i snabistyczna jak przedwojenna Warszawa. Nie jest tak konserwatywna jak Kraków. K tak, tak. Kraków, który też był takim, wydawał się być pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o tą tymczasową stolicę. Niezniszczony po wojnie. Niezniszczony. No, nie był dobrym miejscem. Zbyt konserwatywny, zbyt mieszczański, zbyt momentami arystokratyczny. No, a tutaj właśnie ta robotnicza Łódź ideologicznie bardzo wpisywała się w narrację nowej władzy. Wspomniała pani o topografii miasta, jednym z kluczowych elementów. Tejże był Grand Hotel, w ogóle ulica Piotrkowska, Piotrkowska centrum miasta. Fakt, że Łódź Skupione jest przede wszystkim wokół tej właśnie ulicy, stawał się też elementem drwin. Gości z na przykład Warszawy albo z innych miast. Och, straszne rzeczy opowiadali warszawiacy czy wilniacy o, o Łodzi. Nieustannie kpili, że co to za miasto z jedną ulicą, co to... W ogóle jeszcze fajne jest to, że kiedy przyjechało tylu przyjezdnych, no to mówiono, co to za miasto, w ogóle nie ma w nim młodzian. Więc mówiono oczywiście na Łódź wieś, ulicówka i tak, dalej, i tak dalej. Reprezentacyjna Piotrkowska, ta promenada, główny deptak, rzeczywiście jest osią, no, miejscem, gdzie toczy się to kulturalne życie. Oczywiście nie tylko tam, ale to tutaj, ten wspomniany Grand Hotel, to tutaj kamica Siemensa, gdzie ulokowało się wydawnictwo Czytelnik to Jerzy Zaruba daje po prostu wspaniały opis, jak to w, w tej kamienicy właśnie zaczęły rozbrzmiewać te wszystkie maszyny do pisania i w ogóle jakiś taki szum pracy twórczej, ale też oczywiście wszystkie kawiarnie dookoła, które się rozlokowują, to się szybko zaczyna dziać. W Grand Hotelu odbywają się pierwsze koncerty, tam chodzi się słuchać jazzu w klubie Pick w sąsiadującym z Grandem Hotelu Sauvignon Wojno. Też schodzi się właśnie cała Warsza Warszawa. Myślę, że ludzie, którzy przed wojną siedzieli w Ziemiańskiej teraz siedzą tam. Leon Schiller siada do pianina i gra, i śpiewa. Daje po prostu jakieś recytale piosenki francuskiej czy, czy rosyjskiej. O Więc... Schillerze jeszcze powiemy, bo oczywiście musimy wspomnieć też o życiu teatralnym, ale o jeszcze jeden adres muszę zapytać. Bandurskiego 8. O no, tak. no tak, to Julia Hartwig, która zresztą tam mieszkała przez rok, powiedziała, że gdyby jakiś terrorysta podłożył bombę w tej kamienicy, to cała polska literatura <głos> wyleciałaby w powietrze. Tak było, Dom bo literata. Dom literata, miejsce do którego właśnie Borejsza ściągnął, no, po prostu kluczowe postaci polskiej literatury, już nawet zostawmy na, na boku warzyka czy, czy kota, no ale przyjeżdża Zofia Naukowska, przyjeżdża Pola Gojawiczyńska. Jan Brzechwa, który nie dość, że pisarz, poeta, to jeszcze prawnik, który też pomaga w Związku Literatów i, i w Czytelniku. No dzisiaj na szczęście na, na elewacji tej kamienicy są tablice pamiątkowe, więc można sobie tak stanąć i poczytać te nazwiska. Tam się to wszystko działo. No, jeszcze była ta kamienica na Krupniczej w Krakowie, gdzie można powiedzieć, że część, część twórców tutaj, a część twórców, więc polscy literaci zamieszkali na Krupniczej w Krakowie i na Bandurskiego w Łodzi. Rzeczywiście stworzyli rodzaj takiego renesansowego miasta, gdzie żyli w swojej bańce, gdzie, gdzie wszyscy się ze sobą ciągle spotykali, gdzie się pracowało w tych samych redakcjach, no i wydawało książki w czytelniku, jeździło na spotkania organizowane w Czytelniku i piło się kawę w kawiarniach Fraszka czy Mokka i chodziło się do klubu pikwika chodziło się na te same spektakle no po prostu y, ci twórcy żyli, jak to nieelegancko określali na kupie. Wspomin I każdy, każdego miał na oku. Wspomnieliśmy o mm, strojach, o powojennej modzie. To były ubrania zwykle bardzo zniszczone, ale często pojawiały się też, co oczywiste, mundury wojskowe. W jednym ze wspomnień pojawia się nawet stwierdzenie, że ktoś y, po łódzkich ulicach paradował w y, obozowym pasiaku. A te mundury pojawiają się dlatego, że wojsko przywiozło do Łodzi sporą część kultury, prawda? Choćby Absolutnie film i tak. teatr. No, no tak, film i teatr, ale i literaturę również. Oficerowie polityczni w e, Lublinie, no to byli ludzie, to byli ludzie pióra, to byli twórcy, którzy właśnie świadomie weszli w tą potrzebę budowania tej nowej narracji. Jest scena w pani książce, kiedy Leon Schiller jadąc do Łodzi w pociągu spotyka Romana Palestra. Mm. Rozmawiają i Schiller opowiada Pięknej, świetlanej wizji nowej Polski. Nie przekonuje Palestra, prawda? Nie, Roman Palester nie był, nie był przekonany. Tą scenę spotkania z Schillerem, z którym przecież pracowali i przed wojną, i, i znali się dobrze, zawarł potem już w poświętnym wspomnieniu o Leonie Schillerze. Natomiast ta epoka Schillerowska, która przychodzi z wielkim twórcą teatru, do Łodzi. Jest Napoleon Teatr. Napoleon Teatr. No, no ważna postać, naprawdę. Oczywiście człowiek pełen różnych płcieni y, również, ale niesamowicie interesujący. Ja pamiętam, jak o Leonie Schillerze przeczytałam lata temu w gazecie wyborczej jakiś fantastyczny portret napisany przez Magdalenę Grachowską, i bardzo się cieszyłam, że, że teraz y, właśnie pisząc y, tą książkę o życiu kulturalnym i towarzyskim Łodzi, mogłam tak głębiej sięgnąć do Schillera, no bo ten czas, tych kilku lat, kiedy on objął dyrekcję Teatru Wojska Polskiego, ale też w ogóle scen łódzkich, jest niesamowicie istotny dla Teatru Polskiego, dla historii polskiego teatru. A tych scen w powojennej Łodzi, zaraz po zakończeniu działań wojennych, powstało sporo. O filmie dziś mówimy najmniej, no bo z filmem akurat... No Łódź się kojarzy. Właśnie, to, co zostało to jest... Łodzi po tym awansie kulturalnym, w takim 3-4-letnim niesamowitym czasie, kiedy tam działa się kultura. To jest Wyższa Szkoła Filmowa, która, no bo to takie właśnie na fali tego, tych powstawania tych szkół artystycznych, wtedy też została powołana w Łodzi i do dzisiaj jest to niesamowicie ważne miejsce, więc y, twórcy filmu na czele z Aleksandrem Fordem zaraz w 45. roku rozlokowali się w Łodzi, y, zajęli sobie kilka fajnych, modernistycznych kamienic w na, ulicy Narutowicza. No i oczywiście poza tym, że, że w Łodzi powstają te pierwsze filmy, bardzo ważne, bo i zakazane piosenki, potem skarb, ale potem również i ulica graniczna, i ostatni etap, to wszystko znowu zawdzięczamy temu miejscu. Na okładce pani książki Pisz do mnie na Łódź pojawia się foto z, z planu filmowego, kiedy kręcony jest właśnie skarb. Dlaczego? To jest zdjęcie, które być może na pierwszy rzut oka dla, dla czytelnika no nie mówi wiele, natomiast dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ widzimy tam ekipę filmową, ludzi, po prostu grupę ludzi zaangażowanych w swoją pracę, więc tutaj już po prostu coś się tworzy, natomiast filmowana jest, zbudowana w, studi w studiu makieta zrujnowanej Warszawy. To jest film o Warszawie, pierwsza powojenna komedia, ale jednak też film, który pokazuje i tę Warszawę zrujnowaną, i tą Warszawę, która próbuje się już odbudowywać. W tej książce jest też mowa o tej takiej nostalgii warszawiaków. Niesamowicie, o tym też snobizmie warszawian, którzy są z tego pobytu w Łodzi tacy nie do końca zadowoleni. Najpierw się w tej Łodzi gubią, nigdzie nie potrafią trafić. To Stefania Grodzińska daje świetne takie obrazy, które napisała najpierw do szpilek, ale trafiłam też na podobną jej historię w przekroju, więc powtarzała to widocznie wielokrotnie. Jak to kogokolwiek nie pytasz w Łodzi, gdzie jest jakaś ulica, jak trafić na Gdańską, jak trafić na Zieloną, jak trafić gdziekolwiek, że to mówi, no przecież skąd mam wiedzieć, przecież jestem z Warszawy. I jest w tym taki, no, Warszawiecy nie czują się na swoim miejscu w Łodzi. Mm. Przyjezdni nie czują się na swoim miejscu. Jakieś, jest takie poczucie tymczasowości, że no tutaj nas wrzuciło, tutaj przyszło nam tworzyć, tutaj są te wygodne, bo, wygodne mieszkania i ta Piotrkowska stoi taka niezrujnowana, ale to nie jest Warszawa. To pewnie jest, też jest ból, świadomość, że Warszawa tak. jest zniszczona, Absu Lwów i tak, Wilno tak, przepadły. Tak, tak, tak, tak. To jest, to jest yy, ogromny ból, to jest ogromna tęsknota, to jest yy, jakaś nostalgia, i tragizm tej sytuacji tak naprawdę. Więc tak, no, mówią na tą Piotrkowską-Marszałkowską i gubią się najpierw w tym mieście y, bardzo. Ale też ta erupcja Życia kulturalnego trwa krótko, bo już w okolicach roku 1948 rozpoczynają się powroty, rozpoczynają się przenosiny do odbudowywanej Warszawy i ten niezwykły łódzki sen się kończy. Bardzo szybko się kończy. To Andrzej Łapicki tak ładnie napisał w swojej wspomnieniowej książce, że około 1948 roku zaczęto się oglądać Warszawę, a może by się przenieść. I przenoszą się, przenoszą się teatry, czytelnik już jest w Warszawie dużo wcześniej i potem ci ludzie, tych niewielu, którzy zostali, oni są ciągle pytani, dlaczego cały czas są w tej Łodzi. To jest na zasadzie, a pan co, ciągle jeszcze w Łodzi i ciągle jeszcze w Łodzi. Także krótko trwał ten złoty czas i to renesansowe miasto, które udało się w Łodzi zbudować. Natomiast okres ten jest niesamowicie ciekawy. Myślę, że jest taki nieznany szerzej nawet mieszkańcom Łodzi. Trwał wyjątkowo krótko. Ale Uczoraj był niezwykle intensywny. A pani wszystko to bardzo pięknie opisała w książce Pisz do mnie na Łódź, którą polecamy nie tylko wielbicielom Łodzi. Dziękuję pani bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Małgorzata Czyńska, pisarka, autorka książek nie tylko biograficznych. Dziękuję bardzo. Jakub Kukla, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.